Ojcze nasz, który się z nim wierzy, święcie nie pojedziemy. Żyj w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie i tak na Ziemi, według naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam bajny, nasze winy, jako inny odpuszczamy nasze winy, I nie bójź nas na pokuszenie, ale nas staw praw odesław. Zdrowaś Maria, łaski daj nam zobu, pozłacamy na między nimi i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wcześniej, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, królowo bo pięknej, czystej miłości, módl się za nami. Słuchajcie, dzisiaj y, będzie taki, taki drobny, w sumie mały temat, Tytuł, który widnieje na rozkładzie, to jest Troła świadectwa. Inspiracją do tego tematu, to jest ten, który podjąłem też na zjeździe liderów i moderatorów opiekunów Syfalu w zeszłym miesiącu w Nysie. to tych, którzy to słyszeli, to przepraszam, bo w pewnej części to będzie powtórzenie. Otóż inspiracją do podjęcia tego tematu może to być zaskakujące, ale jest orędzie papieża naszego obecnego na Światowy Dzień Chorego. Otóż okazuje się, że ten, to orędzie skierowane zasadniczo do chorych i mówiące o chorobach o cierpieniach fizycznych ma takie drugie dno. Takie drugie dno, które może być dla nas interesujące. Tytuł tego orędzia to Sapienza, sapienza Cordis, mądrość serca. To jest takie wyrażenie zaczerpnięte z cyklu 90. Jest tam takie zdanie. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. I papież pisze o tej mądrości serca na kanwie pewnego cytatu z Księgi Hioba, z jest rozdziału. Tam są takie słowa. Niewidomemu byłem oczami. Chromemu służyłem nam za nogi. Nas najbardziej będzie interesował ta, interesowała ta pierwsza część tego zdania. Niewidomemu byłem oczami. Otóż papież yy, zachęca nas, abyśmy tę mądrość serca realizowali w takich czterech wymiarach. Pierwszy wymiar mądrości serca, o jakim pisze papież, yy, to jest Służba bliźniemu. Służba bliźniemu w sensie bycia dla niego uczami, czyli otwierania oczu naszym siostrom, naszym braciom, tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. No i jak to się na przykład może realizować? Ano, na przykład może się to realizować w tym, że komuś musimy powiedzieć wprost, że y, źle żyje, że żyje w grzechu albo, że jak y, planuje, y, um, w cudzysłowie, ułożyć sobie życie, tak jak to od no to pójdzie y, właśnie drogą grzechu. W naszym, y, naszej Groszu psychorowskiej, w takim rozdzieliku upomnienie wełterskie jest taki cytat z listy do Efezji z Księgi Jeśli do występnego powiem, to mówi Bóg oczywiście występny musi umrzeć a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego złej drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, a on jednak nie odstępuje od tej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Dosyć takie konkretne i mocne słowa. I nie chodzi mi tylko o to, żebyśmy my wyszli cało, tak? Żebyśmy my ocalili swoją duszę, ale też, a może nawet bardziej, chodzi o tego drugiego człowieka, którego Panu stawia na naszej drodze i o którego mamy zawalczyć. A skąd wiadomo, że, że taki człowiek błądzi? Gdzie Pan mówi, że wstępnie musi umrzeć? Na przykład dekalogu, prawda? Dekalogu jest, to jest instrukcja obsługi życia. jest bardzo prosto napisane, co jest grzechem, co nie. Przynajmniej dwa przekazania odwołują się do wierności małżeńskiej. Więc jeżeli mamy wątpliwość, czy czyjeś postępowanie jest wolne, czy nie, to wystarczy przeczytać sydekalu i wszystko będzie jasne. A dla nas może niekoniecznie, ale dla ludzi z Starego Testamentu było bardzo jasne, że zapłatą za brzeg jest śmierć po prostu. Tak jest, taka jest konsekwencja pójścia według własnego się. A więc po pierwsze trzeba e, czasem trzeba być tym, tym, który napomni. Który powie teraz, super, to nie jest tak. To nie jest tak na przykład, że weźmiesz sobie rozwód i wszystko e, pozamiatamy. Dalej będziesz mężem, będziesz żoną tego, z, którym, tej, z którą stałeś totalnym. Trzeba to mówić. Dzisiaj ludzie tego nie wiedzą. Dzisiaj wielu ludziom wierzącym, katolikom, wydaje, że rozwód to problem. Że to już jest rozstanie To nie jest żadne rozstanie. Albo jak mówił, ojciec bije, to jest początek boleści, czyli jest to paszport do piekła. To dopiero pierwszy wymianę miłości serca, czyli powiedzenie wprost, otwarcie oczu wymiar tej mądrości serca, o której mówi papież w tym orędziu na ten rok, na dzień chorego, to trwanie przy bracie. Myślę, że ogromna większość z Was, zwłaszcza ci, którzy są trochę dłużej już w syfarze, czy którzy przeżywali jakiekolwiek inne biedy w życiu, mają takie doświadczenie, że bardzo wiele dało to, że ktoś był ze mną. W moim cierpieniu, w mojej rozpaczy, w mojej tam zawoleniu się czegoś w życiu. Nikt, niczego wielkiego może ten ktoś mi nigdy nie powiedział, tak? Nie doradził, bo sytuacja była trudna czy beznadziejna wręcz. Ale ktoś był. Po prostu był zawsze pod telefonem. Zawsze można było do niego pójść, żalić się, pogadać, popłakać, nie wiem. Więc o to właśnie chodzi. Papież apeluje o łaskę zrozumienia wartości towarzyszenia, dzięki której nasza bliskość, życzliwość sprawia, że te osoby przeżywające jakiś dramat czują się kochane i umocnione. Kolejny wymiar tej mądrości serca to wyjście poza siebie. Papież pisze wręcz, że pisze o absolutnym priorytecie wyjścia poza siebie ku bratu. Niby jest to takie oczywiste, ale w praktyce może się okazać wcale, to, wcale nie takie to proste. No bo co? Bo zaraz się włączają rozmaite, tak zwane mechanizmy racjonalizacji, tak? Przecież w naszym sektorze, w naszych na przykład spotykają się ludzie ze skrajnie różnych y, warstw społecznych, nazwijmy to tak, środowisk. W jednej grupie jest i adwokat i na przykład ktoś, kto sprząta tylko jakieś tam pomieszczenia. No i już nawet na takiej poszczyźnie może się rodzić jakiś opór na brzad. Nie, co ja tam z wykształceniem, z fakultetami będę tutaj się bratał z jakąś osobą, taką prostszą, nie wiem, słabi To nie jest moja jakby klasa. A poza tym, no dzisiaj powiedzmy, jesteśmy w biedzie, ale kto wie, jak to będzie później? Może potem chcę to jakoś wykorzystać, że tak się zbliżyliśmy do siebie. Mogą być takie opory, takie no, czy zupełnie naturalne. Albo jeszcze inne takie, na Coż ja będę tam się wylewać, uzewnętrzniać. Weźmie mnie nawiedzoną, weźmie mnie za nawiedzonego. Po co w ogóle? Po co w ogóle mówić prawdę, nie? Co sobie o mnie pomyśli? Pomyśli sobie, że może mam w tym jakiś interes jeszcze, że ciągmy tego sycharu, na rekolekcję, Że może mam jakieś nie do końca czyste intencje. A może to w ogóle na to wszystko? Może ta osoba nie jest gotowa na przyjęcie takich treści. Ale zobaczcie, że w tym momencie od razu przychodzi z odpowiedzią Antyna. Naczniemy nastawać w porę i nie w porę. To, jaki to przyniesie efekt, to już jest, To już niech się Duch Święty tym zajmie. My mamy po prostu mówić. Mówić prawdę. I Papież używa tutaj takiego określenia, czynna miłość bliźniego, że to jest właśnie to wyjście, to trwanie, to jest upominanie, to jest wyraz czynnej miłości bliźniego. I co ta czynność miłość bliźniego powoduje? Powoduje ona, że taka osoba czuje, że jest rozumiana, czuje, że ma towarzysza, a nawet, że jest promowana każdy z nas potrzebuje takiej afirmacji, zwłaszcza kiedy nie zabrakło w związku na przykład, nie. To każdy jakoś tęskni i, i kiedy ta afirmacja wypłynie z takiej autentycznej troski o tę osobę, bo rozumiemy, co się może stać, nie, wokół takiej osoby cierpiącej, zranionej i rozwalonej swoją trudną sytuacją. Zaraz się może pojawić grona różnych pocieszycieli, płci przeciwnej, czy pocieszycielom oczywiście, nie? Więc nieprędzej my zareagujemy z takim pocieszeniem i wsparciem, które prowadzi do uzdrowienia sytuacji, tym lepiej. I ostatni wymiar tej mądrości serca, o której pisze papież, to bycie solidarnym z bratem, też i z siostrą, z pewnością, bez posądzanego. To też jest coś takiego, nie? Że możemy mieć dobre intencje, plan, nie? Że tutaj będziemy kogoś wyciągać z jakiejś opresji, ale gdzieś tam w głębi serca może się pojawić coś takiego, tak oceniam, kurczę, no co za... No to jest nagrywane, to nie. <ścoughs> Jak to ona może tak tego męża nie kochać? Taki fajny facet, a ona tak tu jedzie, na nie? No może się pojawić taka ocena, nie? Albo jak on może tam mieć prawdę z tą żoną? Taka Laska, nie? Taka babka, super. Co on się uczyma? Na pewno nie? Więc po prostu warto taki sąd zawiesić. Dlaczego? Dlatego, że my nie znamy całej prawdy. My nie znamy całej prawdy. I to się odnosi też to takie, taka rada do wszelkiego oceniania, osądzania różnych sytuacji. My nie znam całej prawdy. Całą prawdę na Bóg. To nie dlatego, że na przykład ta osoba mi wszystkiego nie powiedziała, że nawet świadomo do końca właściwie, co jest przyczyną jakichś tam problemów. <tryk> Więc nie osądzajmy, nie oceniamy, bo to będzie nas tylko blokować i zamykać y, na tą osobę. I teraz jaki jest efekt y, zastosowania tych y, etapów, tych kroków tej mądrości serca, pójść za taką drogą wobec innego drugiego człowieka? W księdze Hioba są takie słowa, jakby takiego jego komentarz, jak to wszystko już przeszedł. Ale byli też tacy, którzy go wspierali w, tym, w tej trudzie, w tej wiedzie. I Hiob e, mówi takie słowa. Dotąd znają Cię ze słyszenia. Boga oczywiście. Teraz ujrzało Cię moje oko. Właśnie o to chodzi, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy znają Boga tylko z oficjalnie, formalnie, ze słyszenia, z tradycji, o, tak byli chowani, to no to na przykład już ostatnio postaci kancelarii taki, takiego człowieka, który przyszedł, młody facet będzie chcił dziecko. No ale jest problem, że się okazuje, że nie ma ślubu. No to ja w trawie pewne byłem, że kolejny związek, prawda? Ale co go się okazuje, że nie. Że to nie kolejny związek. Że po prostu ma, jest kobietą, z którą mógłby, ślub, ale nie ma ślubu, no bo gdzieś tam być za granicą, bo ona tam zmarł i tato, że tam mama i takie. A to wszystko takie, tak naprawdę się okazuje, litne argumenty, bo za granicą nie byli w Arabii Saudyjskiej na przykład, tylko byli gdzieś tam w Europie i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że tak naprawdę ten ślub mógłby być, tylko że y, z motywacją było kiepsko, bo okazało się, że jeżeli miałbyś ten ślub, no to tylko dlatego, że taka jest tradycja, tak? No więc e, tak naprawdę e, słabiutkie to było, tak? Więc tam podjęliśmy negocjacje w sprawie ewentualnego zawarcia Związku Morozieńskiego i przygotowania się do tego wydarzenia. W każdym razie e, tak jak powiedziałem, jest mnóstwo ludzi, którzy też właśnie gubią się dlatego i pewnie większość. większość większość wielu z Was być może w pewnym momencie odkryła to, że to, że się coś tam zadowoliło w małżeństwie, to wynikało też z tego, że tego Pana Boga tak naprawdę nie było, albo było go mało, albo było coś formalnie, jakoś połowicznie w tym małżeństwie. A my skoro odkrywamy coś zupełnie nowego, innego dla nas, no to warto się tym dzielić. Warto się tym dzielić. I e, może nawet wśród was są tacy, którzy przyjeżdżając tutaj byli jakby, e, tak czuli, że e, służą tą konferencję, że zakwalifikowaliby się do tej kategorii odbiorców takiej mądrości serca, tak? Czyli tych, którzy oczekują czegoś takiego z zewnątrz. Ale przez te trzy dni mogło się zacząć tak, że dzisiaj jesteście ekspertami tej mądrości serca. I teraz idziecie w swoje miejsca, w swoje strony i e, Pan zaprasza Was, e, żebyście się tym dzielili. I teraz dlaczego jest to takie ważne? Ja to cały ja czas, czas mówiłem i tutaj <śmiech> znalazłem właśnie potwierdzenie w katolizmie kościoła katolickiego. Otóż, e, słuchajcie, żyjemy też w takich czasach, e, gdzie bardzo wielu ludzi uważających się za bieżących tak naprawdę e, nie usłyszy tego, co jest dla nich ważne i im potrzebne od księdza. Dlatego, że na nie chodzą w kościoła. Nie mają kontaktu z, z parafią. Nie, nie? jest nawet Nie słuchają konferencji mądrych. Albo nawet jak słuchają, to mają yy, na to taki stosunek lekceważący. Yy. Też jest nagrywane, to też nie powiem. Po prostu, bo ksiądz nie jest autorytetem, tak? Co mi się spojrzeć, Skąd się zbiera? Więc ogromna rola was, jako świecki. I właśnie w punkcie 95, podiliśmy Kościoła są takie słowa. Świeccy wypełniają swoją rolę, pro, misję prorocką również przez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. W przypadku świeckich ta ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności właśnie przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światów. W zwykłych warunkach właściwych światów, czyli w pracy, w towarzystwie, w podróży, na internecie, na jakichś forach itd. Zwróćmy uwagę, że to świadectwo dokonuje się nie tylko słowem, gadaniem, ale i świadectwem życia, przykładem życia. Więc możecie naprawdę mieć niesamowity wpływ. Ja nie mogę dać świadectwa wiadomości żony, tak? ale możecie. I yy, są przygotowane konkretne pytania do pracy w grupach. Co? Przerwa? Nie, nie, nie, nie, nie, razu nie, może przeczytam te pytania. Będą oczywiście dostępne na, na karteczkach. Czy miałeś okazję dawania świadectwa na temat ważności segmentu małżeństwa? Czy spotkałeś się z atakami osób, które podważają charyzmat wspólnoty trudnych mających na np. w rodzinie, w środowisku pracy, I jakich argumentów byś użył, użyła, by przekonać innych o ważności segmentu? Myślę, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia tej kwestii i teraz właśnie będą grupy, gdzie na grupy, żebyśmy się mogli nad tym zastanowić.